Mega Głos Dzień dobry, cześć! Nazywam się Magdalena Gościmska i zapraszam do wysłuchania mojego podcastu Mega Głos. Najczęściej popełniane błędy językowe Od tego, jak mówimy, zależy to, jak jesteśmy oceniani przez innych. W pierwszych odcinkach podcastu, którego właśnie słuchasz, prezentuje moją subiektywną listę najczęściej popełnianych błędów językowych. Swoje językowe opracowanie adresuję do podcasterów, youtuberów, vlogerów i wszystkich innych erów, którzy postanowili pewnego dnia mówić do nas uśmiechając się z ekranów komputerów, tabletów, mikrofonów i smartfonów. Ale nie tylko. O nie, podcast ten, Tworzę dla pani Halinki, dla pana Zdzisia i Kaśki, która wychowuje piątkę dzieci i Janka, który naprawia samochody. Mówię też do ciebie, jeżeli chcesz mnie słuchać, niezależnie od tego, czy się znamy, czy nie. Podobno grupa docelowa nie może być zbyt szeroka, ale co poradzić na to, że ludzi mówiących po polsku jest około 44 miliony na świecie? Tak przynajmniej twierdzi Wikipedia która powołuje się na źródło z 1999 roku. Cytuję, ocenia się, że język polski jest językiem ojczystym około 44 milionów ludzi na świecie. W literaturze naukowej można spotkać szacunki od 39 do 48 milionów mieszkańców Polski oraz tzw. Polonii, czyli Polaków zamieszkałych za granicą. Cóż, takiego zasięgu się nie spodziewam, a konkurować z profesorem Janem Miotkiem, profesorem Bralczykiem czy innymi równie znamienitymi, nawet jeżeli mniej znanymi, nie mam zamiaru. Mówię do każdego, komu nie jest obojętne to, co mówi i jak to robi. Błędy, na które zwracam uwagę, to, tak jak już wspominałam, subiektywna lista tworzona przeze mnie na bieżąco. Na razie skupiam się na tych klasykach, które pomimo upływu lat wciąż pojawiają się zarówno w formie pisanej, jak i mówionej. Zanim jednak przejdę do dzisiejszej porcji błędów, zgodnie z zapowiedzią w poprzednim podcaście, powiem słów kilka o normie językowej i błędach. O normie językowej i błędach. Co to jest norma językowa, i kiedy błąd staje się błędem? Kryteria poprawności językowej to temat, według mnie, wcale nieoczywisty. Analizując ten termin w słownikach, między innymi w słowniku poprawnej polszczyzny PWN, nie sposób nie zgodzić się z profesorem Mirosławem Bańko, który w poradni językowej pisze, i tu cytat, że najpowszechniej przyjmuje się, że normą jest to, co jest aprobowane przez wykształconych użytkowników języka. I tak też w kompendium języka polskiego, z którego często korzystam, bibliografię zawsze znajdziecie w notatkach podcastu, można przeczytać o elementach normy językowej akceptowanych przez zdecydowaną większość wykształconych Polaków. Zwłaszcza przez osoby, które polszczyznę ogólną wyniosły z domu i mają wykształcenie więcej niż średnie a język traktują jako wartość także samą w sobie. Całą definicję y, również możecie przeczytać w notatkach podcastu. Badając termin normy językowej jeszcze dogłębniej, możemy spotkać się też z pojęciem normy wzorcowej i użytkowej. W normie wzorcowej bierze się pod uwagę kryterium autorytetu kulturalnego. Jest to norma, która obowiązuje nadawców tekstów o charakterze oficjalnym. Powinna być stosowana przez dziennikarzy i publicystów, polityków, księży, a także pracowników naukowych, czyli przez te wszystkie osoby, których wypowiedzi ustne czy też pisane często stają się wzorem dla innych użytkowników języka. O tym wspomina też profesor Mirosław Bańko w Poradni Językowej, uznając za najmodniejsze kryterium uzualne, czyli rozpowszechnienie wyrazu wśród wykształconych użytkowników języka oraz kryterium autorytetu kulturalnego, czyli akceptacja wyrazu przez ludzi cieszących się autorytetem jako wybitni twórcy kultury i nauki. Norma użytkowa to zestaw wyrazów, których używamy do przekazu informacji, perswazji i tak i używana jest w kontaktach swobodnych, przede wszystkim nieoficjalnych, najczęściej o różnorodnej tematyce. Jako podsumowanie analizy pojęcia normy językowej, wspomnę jeszcze, że liczne są również kryteria poprawności językowej, które jak słusznie zauważa profesor Bańko, Bywają wzajemnie sprzeczne. Można o nich poczytać m.in. w poradniku językowym zeszyt 9 z 1995 roku. Autorem jest profesor Bogdan Walczak, albo na przykład we wspomnianym już kompendium wiedzy języka polskiego, który serdecznie polecam. W normie użytkowej największą wagę przywiązuje się do kryterium stopnia rozpowszechnienia i y ekonomiczności języka y oraz jego wystarczalności. Ale wspomniane kryteria są stosowane z zachowaniem pewnej hierarchii. To nie jest tak, że wybieramy sobie takie czy inne kryterium. Y ja najbardziej na przykład lubię kryterium estetyczne, które mówi, że poprawne jest to, co jest piękne i y stosujemy je, tylko trzymamy się właśnie tej hierarchii. Y i tu przechodzimy do błędu językowego. Błąd to odstępstwo od normy, w dodatku, jak podają definicje, nieuzasadnione. Ze względu na to, czego one dotyczą, można wyodrębnić przede wszystkim błędy ortograficzne, w szczególności interpunkcyjne, fleksyjne, składniowe, leksykalne, w szczególności frazeologiczne, semantyczne, i semantycznych na przykład wypowiedź wewnętrznie sprzeczna albo mój ulubiony pleonazm, o którym będę jeszcze mówić w następnym odcinku podcastu i błędy stylistyczne. Co ciekawe, od błędów językowych odróżnia się jeszcze usterki. Są to niewłaściwe użycia języka, naruszające normy tylko w niewielkim stopniu. E, jak podaje defini definicja? Zwykle są to takie sposoby używania języka, które e, są powszechne, ale nie są w żaden sposób sankcjonowane przez normę. Usterką będzie na przykład użycie formy tą książkę. Zamiast tę książkę bardzo zaciekawiło mnie określenie usterka językowa, dlatego o tym wspominam. Szczególnie, że czy tą książkę i tę książkę uważa się za błąd językowy. O tym jeszcze będę mówić, kiedy przejdę do listy moich dzisiejszych błędów. Ale co ważne, błędy potępiane są w sposób kategoryczny i zdecydowany nawet, jak możemy przeczytać. Natomiast na usterki wskazuje się, przeciwstawia się im, pokazując poprawne sposoby użycia środków językowych. Ale jeżeli przyjmiemy, że istnieją dwie normy, wzorcowa i potoczna, to błędy będą dyskryminowały tekst bez względu na odmianę języka. Natomiast usterki przede wszystkim teksty odmiany oficjalnej. I tu jest sedno sprawy. Oczywiście usterek też należy się wystrzegać, bo tak jak błędy są oceniane i sankcjonowane przez innych użytkowników języka, więc to nie jest tak, że usterki są mniej ważne niż błędy. Dalej też podana jest definicja błędów rażących i pospolitych, o których mowa była w poprzednim odcinku podcastu. W notatkach poprzedniego podcastu znajdziecie wyjaśnienie, czym są błędy rażące, a czym błędy pospolite. Nie chcąc przedłużać już tego i tak długiego wstępu, chciałam wspomnieć mm, szybciutko o podziale błędów. Błędy, jak wspomina Mirosław Bańko, można dzielić na przykład ze względu na przyczynę powstania. Hiperpoprawność, o której mówiłam również w poprzednim odcinku podcastu, czyli na przykład mówienie proszę zamiast proszę. E, kontaminacja która też występuje w kilku rodzajach, o których może więcej powiem innym razem, a teraz na szybko określę to jako błędne skrzyżowanie słów lub wyrażeń o podobnym znaczeniu. Na przykład często mówimy pełnić rolę, zamiast odgrywać czy grać rolę, a pełnić funkcję. Błędy powstają też często z powodu nieznajomości znaczenia wyrazów. Takich błędów na mojej liście będzie kilka albo nawet kilkanaście i także wkrótce się pojawią. Ale przejdźmy już do dzisiejszej porcji błędów. Najczęściej popełniane błędy językowe. Dzisiaj o błędach pojawiających się często zarówno w słowie mówionym, jak i pisanym. Na pierwszy ogień poszło poszłem. Mówimy oczywiście poszedłem zamiast poszłem, tak samo jak doszedłem, a nie doszłem, wszedłem, a nie weszłem i zszedłem, a nie zeszłem. Poszłem to klasyczny przykład błędu językowego. Postanowiłam więc poświęcić mu nieco więcej uwagi. Zastanawiają, nie tylko zresztą mnie, wciąż pojawiające się głosy, że ten rażący błąd błędem już nie jest. Nawet na stronie poradni językowej można przeczytać powracające pytanie, czy forma ta jest już legalna. I tak odpowiada na to pytanie profesor Mirosław Bańko. W dalszej przyszłości być może poszłem doczeka się akceptacji, gdyż jest to forma regularna, pasująca do reszty paradygmatu, bo nie tylko poszła, ale też poszły, nie poszedły i poszli. Na razie przeciwko usankcjonowaniu poszłem w języku publicznym przemawia przede wszystkim wysoce kolokwialny charakter tej formy i to, że słyszy się ją od osób o niewielkiej świadomości językowej. I tu postawię kropkę i do komentarza profesora Bańko nie ustosunkuje się w żaden sposób, natomiast przytoczę jeszcze fragment artykułu z Cyfrowej Gazety Wyborczej w której dr Katarzyna Kłosińska odpowiada na pytanie Agnieszki Kublik. Język się zmienia, a wraz z nim normy językowe. Czy niektóre błędy językowe mogą z czasem stać się normą? Mam nadzieję, że nigdy nie będzie można mówić poszłem. Ja też, odpowiada dr Katarzyna Kłosińska. A dalej mówi, co ciekawe, często jestem pytana, przez ludzi, którzy posługują się bardzo ładną polszczyzną, Właśnie o to, czy można już mówić poszłem. Zawsze odpowiadam, a czy chce pan tak mówić? Na co pada odpowiedź nie. No to po co pytać? Przecież skoro uważa pan tę formę za rażącą, to skąd pomysł, że mogłaby ona być poprawna? Przy okazji gorąco polecam audycję Co w mowie piszczy – w każdy piątek o godzinie 17.20 w programie Trzecim Polskiego Radia. Można odsłuchiwać ją również w formie podcastów. W notatkach podcastu zamieszczam też link do przytaczanego wywiadu. Kolejny błąd na mojej liście to mówienie w cudzysłowiu zamiast w cudzysłowie. Aby lepiej zapamiętać poprawną formę, za każdym razem, gdy zastanawiamy się, czy powiedzieć w cudysłowiu, czy w cudzysłowie, przypominam, w cudzysłowie to poprawna forma, pomyślmy, czy mówimy w dupiu, czy w dupie. Ewentualnie proponuję wersję dla wrażliwszych, w cudzysłowie, jak rów, w rowie. Numer trzy na dziś to jakiś zamiast jakichś. Jakiś to może być związek. Jakiś może być powód. Jakiś zły dzień, ale jeżeli chcemy powiedzieć, że spotkałam znajomych, to jakichś jej znajomych, a nie jakichś znajomych. W słowniku języka polskiego czytamy, że jakiś to zaimek nieokreślony w mianowniku rodzaju męskiego. W rodzaju męsko-nieżywotnym też biernik. Na przykład pytał o ciebie jakiś pan. Jakichś to dopełniacz lub miejscownik liczby mnogiej tego zaimka. Na przykład szukali jakichś dokumentów. To tyle, jeżeli chodzi o dopełniacze, miejscowniki, zaimki itd. Ale aby się nie pomylić i nie powiedzieć jakiś zamiast jakichś lub na odwrót, można na chwilę pominąć końcowe "-si". Wybrać właściwą formę zaimka pytajnego, a następnie dokleić "-si", przywracając mu znów nieokreślony charakter. Na przykład spotkałam jakich znajomych i jakichś. Osoby, które mnie znają, wiedzą, jak bardzo irytuje mnie kolejny błąd z mojej listy. Właściwie nie wiem czemu, akurat ten, bo błąd jak błąd i nie ma w nim nic szczególnego. Ale kiedy ktoś mówi, że coś pisze, Zamiast coś jest napisane, moje serce drży z przerażenia. Często spotykam się z opinią, że wobec powszechności użycia formy pierwszej zaczęto powoli ją akceptować. I ja tej formy nie akceptuję, podobnie zresztą językoznawcy, których opinia jest dla mnie wiążąca. Na przykład według profesora Markowskiego jedynie poprawne sformułowanie to tu jest napisane. Ewentualnie tu napisano. Na przykład, żeby było aktualnie, tu jest napisane, że Polska wygrała ten mecz. Tak samo w gazecie jest napisane, że, a nie w gazecie pisze, że. Sformułowanie tu pisze w tych zdaniach, które przytoczyłam powyżej, jest rażącym błędem składniowym. Tu pisze wymaga zawsze podmiotu. Na przykład... Ciotka tu pisze, że przyjedzie jutro, albo denerwuje mnie ten redaktor, zupełnie nie rozumiem, co on tu pisze. Katarzyna Kłosińska na pytanie, czy kontrowersyjne tu pisze, zamiast jest napisane, można dopuścić w mowie potocznej, odpowiada trochę z przymrużeniem oka, że to zależy od tego, kto dopuszcza. Osoba, która używa tej formy, zapewne odpowie, że tak. Pani doktor natomiast nie uważa jej za poprawną, nawet w języku potocznym. Podobnie jak słowniki z lat 2005-2006, ale przeczytałam również łagodniejszą opinię w tej kwestii z 2014 roku, którą Jan Grzenia z Uniwersytetu Śląskiego formułuje w sposób następujący. Formę tu pisze dałoby się zaakceptować jedynie w mowie potocznej, a i to przy założeniu dość dużej tolerancji słuchaczy. Kolejny błąd jest błędem i nie jest błędem. Już wyjaśniam ten brak logiki. Otóż chodzi o wyrażenie odnośnie czegoś zamiast odnośnie do czegoś. W niektórych słownikach, sprawdziłam, odnośnie bez do zostało już uwzględnione jako pełnoprawny element polszczyzny. Ale jak zauważa profesor Bańko, można też bronić tradycji, twierdząc, jak niektórzy językoznawcy, że błąd wielokrotnie powtórzony nie przestaje być błędem. I zamiast odnośnie czegoś, np. odnośnie sprawy, odnośnie wyjazdu na wakacje, należy stosować wyrażenie odnośnie do tej sprawy, czy też odnośnie do wyjazdu na wakacje. Dla mnie ta tradycyjna forma Brzmi lepiej i wolę powiedzieć odnośnie do tej sytuacji zamiast odnośnie tej sytuacji. Jeżeli ty nie jesteś zdecydowany albo zdecydowana, to proponuję zwrot w związku z czymś, na przykład w związku z tą sprawą albo w stosunku do tej sprawy. A teraz pytanie. Na dworzu czy na dworze? Przez chwilę miałam wątpliwość. Która forma jest poprawna? I myślę, że niepewność ta może oznaczać, że sama ten błąd popełniam. Powinniśmy mówić na dworze. Dwór w znaczeniu przestrzeń poza domem odmienia się tak samo jak dwór w znaczeniu dom mieszkalny. W obu wypadkach mówimy na dworze. Forma na dworzu jest błędem i tak jest traktowana w słownikach. A jeżeli jesteście ciekawi, dlaczego krakowskie wyjść na pole ma status regionalizmu, a warszawskie wyjść na dwór normy ogólnopolskiej, to odsyłam Was do linku w notatkach podcastu. Jeżeli mówicie adres zamieszkania, to stop, zastanówcie się dwa razy. O co chodzi? Prosta sprawa. Albo adres, albo miejsce zamieszkania. Adres. To nic innego jak miejsce zamieszkania. Zatem poprawne formy to adres lub miejsce zamieszkania. Nie ma formy pośredniej. Następne wyrażenie na mojej liście najczęściej popełnianych błędów to pisać coś z małej lub dużej litery. Zamiast małą lub wielką literą lub od małej czy też wielkiej litery. Piszemy coś dużą literą, albo małą literą, nigdy z dużej litery ani z małej litery. Sporna pozostaje natomiast kwestia tego, czy litera ma być duża, czy wielka. Większość językoznawców pozostawia tutaj dowolność. Na przykład profesor Jan Miodek uważa, że przeciwieństwem małej litery jest litera duża. A teraz powiem o jedzeniu pomarańczowych owoców. Jak zapewne się domyślacie, chodzi o pomarańcze. I wiadomo, że tu na półce leżą pomarańcze. Ale jeżeli chodzi o ich jedzenie, to pojawia się problem. Gdy mamy na myśli owoc, a także drzewo rodzące takie owoce, słowniki podają zgodnie formę żeńską – ta pomarańcza. A poradniki językowe ostrzegają, że mówienie o tym pomarańczu jest błędem. Jemy więc pomarańcze, a nie pomarańcza. W mianowniku mamy winogrono, jemy więc winogrona, a nie winogron. Na koniec nieszczęsne tę i tą, na których poległam w pierwszym odcinku mojego podcastu. Przychodzi mi do głowy komentarz, który ostatnio przeczytałam pod jednym z postów dotyczących poprawności językowej. Cytuję Najważniejsze, aby nie mówić tom, ani tamtom. No cóż, trudno się nie zgodzić. Aby wyjaśnić, chciałabym przytoczyć słowa z notatki, która znalazła się na facebookowej stronie programu Słownik Polsko-Polski. Profesor Jan Miodek na pytanie, jak powiedzieć tę rozmowę, czy tą rozmowę, odpowiada w tekście oficjalnym, w wywiadzie radiowym, telewizyjnym, we wszystkich tekstach pisanych, Skończyłbym tę rozmowę. Odwróciłem się w tę stronę. W tekście nieoficjalnym, potocznym, mówionym dopuszcza się już tą. Odsyłam Was do tej notatki, jeżeli chcecie dowiedzieć się, skąd wziął się ten problem językowy. Oficjalnie więc tę, potocznie tę lub tą. Ale na końcu tej notatki możecie przeczytać, że w domowym zaciszu nie ma to znaczenia, jak powiemy, i nie popełniamy językowego przestępstwa. Ale mam jednak pewne wątpliwości, czy nie lepiej używać poprawnej formy, jeżeli mamy świadomość, jak ona brzmi. No bo jeżeli w domu, przy dzieciach, powiemy tą książkę, to nie dodamy przecież w nawiasie Ale pamiętajcie dzieci, w tekstach oficjalnych i wszystkich pisanych powinno być tę książkę. Ale to Wam zostawiam tę decyzję, jak mówić do swojej rodziny. Nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie. Czy taki podcast to wersja oficjalna, tak jak audycja radiowa, czy to jest takie moje luźne kłapanie do mikrofonu w domowym zaciszu i mogę się nie przejmować? No tym bardziej, że przecież nie jestem językoznawczynią, nie skończyłam polonistyki, a to, że mówię o błędach, wynika z tego, że sama nie chcę ich popełniać, a nikt nigdy nie zwracał mi na te na nie uwagi. Proponuję jednak uznać podcasty za oficjalną formę, szczególnie takie, które mają za zadanie zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy językowe. I na koniec, jako bonus, wspomniany przeze mnie na pożegnanie w poprzednim odcinku podcastu, Ciężki orzech do zgryzienia. Czy orzech może być ciężki? Zapewne orzech kokosowy jest cięższy niż ten włoski, czy też laskowy i jego rozłupanie faktycznie może sprawiać problem. Mm, ale chyba nie jest to ciężki problem, lecz raczej twardy. Pamiętajcie więc, że gdy mówicie o trudnej sprawie lub poważnym problemie, to jest to twardy orzech do zgryzienia, a nie ciężki. Ja się nazywam Magdalena Gościmska i dziękuję, że wysłuchaliście drugiego odcinka mojego podcastu Mega Głos. Oraz zapraszam na kolejne, które dotyczyć będą najczęściej popełnianych błędów językowych. Wyjaśnię w nich m.in. co kryje się pod nazwą pleonazm oraz powiem o tym, czy powinnam była mówić o profesorze Bańko, bańka, a może bańce? Do usłyszenia. Mega głos.